14. Z każdą godziną lotu robiło się coraz zimniej. Sulirat prowadził, a reszta podążała za nami. Co jakiś czas rozglądałam się, czy w zasięgu wzroku nie widać innych smoków. Bałam się, że z chmury nagle wyłoni się mistrz i złapie nas na gorącym uczynku. Nic takiego się nie wydarzyło, a jedyne, co mnie zaskoczyło, to niebo, po którym od jakiegoś czasu wiły się kolorowe świetlne szarfy. Nigdy wcześniej nie widziałam zorzy polarnej i od razu pożałowałam, że obserwuję ją dopiero teraz. Mogłabym godzinami wpatrywać się w ten cud natury. Już od dawna straciłam orientację i nie miałam pojęcia, gdzie dokładnie jesteśmy. Od kiedy zostawiliśmy za sobą ląd, a przed nami rozprzestrzeniała się sama woda, zdawałam się tylko na instynkt Sulirada. Od czasu do czasu czułam na sobie wzrok kogoś z drużyny, jakby ciągle sprawdzali, czy wiemy, co robimy. Zbliżamy się. Zamknij oczy. Zobaczysz. Zamknęłam powieki i otworzyłam się na otaczającą mnie energię. Od razu wiedziałam o co mu chodzi. Przed nami, ale jeszcze daleko, znajdowała się ogromna czerwona kula. Będziesz musiała zrobić dziurę, jak wtedy przelecimy. Potem puścisz nas wolno i kontakt zostanie zerwany. To pole zagłusza wszystko. Będę przylatywać codziennie zaraz po zachodzie słońca w to samo miejsce. Jak będziecie gotowi, otwórz przejście. Wyczujecie. Dziękuję. Machnęłam ręką, pokazując reszcie, że zbliżamy się do celu. Oddech mi przyspieszył, a rosnące napięcie sięgało zenitu. Nie wiedziałam, co nas tam czeka, ale nie chciałam teraz o tym myśleć. Gdy się zbliżyliśmy, wręcz słyszałam buzowanie energii. Kim był pierwszy duch, że potrafił stworzyć wyspy i coś takiego? Najgorsze, że poza zapewnieniem Sulirada nie miałam najmniejszej pewności, że jestem w stanie zrobić w tym wyrwę. Musi się udać, nie ma innej opcji. Zaczęłam przekonywać samą siebie, że wszystko będzie dobrze. Wystarczy zaufać swojej mocy. Byliśmy już tak blisko, że musiałam zacząć działać. Miru, liczę na twoją pomoc. Pomyślałam z nadzieją, że to cokolwiek pomoże. Zamknęłam oczy, czując napierającą obcą siłę. Ostrożnie wyciągnęłam przed siebie dłoń, aby nie przyciągać uwagi reszty ekipy i zaczęłam tłoczyć moją ciemno-niebieską energię. Kula zafalowała, gdy moja moc ją dosięgnęła. Zabierała dużo i szybko, wręcz czułam, jak mnie drenuje. Ciało przeszedł mi zimny dreszcz, a po czole zaczęły płynąć krople potu. Fioletowa plama rosła i była już na tyle duża, że mogliśmy się przez nią wcisnąć do środka. Dobrze, wytrzymaj jeszcze trochę. Aż do kości przeszyła mnie fala zimna, jakbym wpadła do lodowatej wody. Po chwili otworzyłam oczy i zabrakło mi tchu. Wszechogarniająca biel pokrywała wszystko, co mogłam dostrzec, aż po horyzont. Warstwa białego puchu, błyszcząca w świetle księżyca, spowijała drzewa, krzewy i ziemię, zamieniając świat w jedną wielką kulę śnieżną. Wylądowaliśmy na samym skraju wyspy, a śnieg zaskrzypiał pod ciężarem wielkiego cielska sulirada. Zeskoczyłam, zapadając się po kolana w zaspie i zaklełam pod nosem. Spojrzałam na Suirada, czując w sercu nieznany mi niepokój. Zmrużył powieki a jego zielone oczy zalśniły. Wyciągnęłam rękę i dotknęłam czerwonych łusek pomiędzy nozdrzami. Będziecie zdani na siebie, uważaj, powiedział po raz ostatni. Przyjaciele żegnali się ze smokami, które po chwili popatrzyły na siebie porozumiewawczo. Sulirat poruszył skrzydłami, a zimny wiatr zmroził mi twarz. Płatki śniegu tańczyły, gdy przyglądaliśmy się, jak nasze smoki znikają za barierą. Zamknęłam oczy. Energia wyspy regenerowała się, łatając dziurę, którą zrobiłam, z trudem przełknęłam ślinę. Gdy wyrwa zniknęła, poczułam ból, ale nie fizyczny. Jakby wyrwano z mojej duszy coś, o czym nie miałam pojęcia. Coś podobnego czułam wtedy na Alrakis, gdy Sulirat opuścił wyspę. Tym razem wiedziałam, że jest już daleko. Zostaliśmy sami. To co robimy? W głosie Olivera słychać było nutę niepokoju. Idziemy w tamtą stronę. Dostrzegłam tam jakieś zabudowania stwierdziła Ines pewnym siebie tonem i miałam nadzieję, że wie, co mówi. Bez słowa ruszyliśmy za nią z wysiłkiem brnąc przez zaspy śniegu. Zdziwiła mnie cisza, złowroga i niepokojąca, jakby coś czyhało na nas ukryte w lesie pomiędzy wysokimi drzewami. Nie rozmawialiśmy, bojąc się nawet głośniej nabrać powietrza. Zdradzało nas tylko skrzypienie śniegu i para wydobywająca się z naszych ust. W myślach po raz kolejny dziękowałam projektantce ubrania, które chroniło nawet przed tak niską temperaturą. Jesteś pewna, że coś tam widziałaś? Cichy głos Wiki przerwał długie milczenie. Szliśmy już dość długo, nie napotykając nikogo na swojej drodze. Ines nie odpowiedziała, zacięcie prąc do przodu. Jak ogromna jest ta wyspa! Pojedyncze gwiazdy oświetlały drogę, a księżyc sunął po niebie, będąc naszym jedynym towarzyszem. Po jakimś czasie policzki zaczęły szczypać mnie niemiłosiernie, mimo nałożonej grubej warstwy kremu ochronnego. Chciało mi się jeść i pić, ale zacisnęłam zęby i szłam dalej, nie chcąc zatrzymywać się pośrodku niczego. W końcu Wiki pisnęła cicho, pokazując wydeptaną w śniegu ścieżkę. To oznaczało, że ktoś tu chodzi i że śnieg nie padał tu aż tak często, jak sugerowałaby jego ilość. Z ciemności pomiędzy gęstymi iglakami wyłonił się mały domek. Ines obejrzała się na nas i wypięła dumnie piersi. Mówiłam, że coś widziałam. Nie byłam pewna, czy naprawdę dostrzegła zabudowania, czy ten domek to tylko łód szczęścia, ale w tym momencie zupełnie mnie to nie obchodziło. Myślałam tylko o ogniu i jakimś posiłku. Pozostali najwyraźniej też, bo zobaczyłam ulgę na ich wymęczonych twarzach. Nasza nadzieja na chwilę spokoju gasła z każdym krokiem. Gdy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że czasy świetności tego domu, o ile takie w ogóle istniały, dawno minęły. Mówiąc wprost, był zwyczajną ruderą. Ledwie Ines dotknęła drzwi, a te otworzyły się szeroko na zardzewiałych zawiasach, po czym runęły na ziemię tak głośno, że aż podskoczyłam. — Damy radę, to tylko na jedną noc — powiedziała niepewnie. Nie wiadomo, czy próbowała przekonać nas, czy samą siebie, ale weszła do środka. – Patrzcie, tu jest dziura w dachu. Będziemy mogli rozpalić ognisko i się nie podusimy. – Świetnie. – mruknęłam bez entuzjazmu i weszłam za Oliwerem. Rozejrzałam się, choć nie bardzo było po czym. Gołe ściany, zdewastowane meble. Nie spodziewałam się luksusów, ale to… po prostu nigdy nie sądziłam, że przyjdzie mi spędzić noc w takim miejscu. – Ktoś rozpali ognisko? – – spytała Ines, rozkładając namiot na brudnych deskach, które jęknęły pod jej ciężarem. – Wziąłem cały zestaw do rozpalania. – An, zobacz, tu jest specjalny podkład do paleniska. – podał mi kawał śliskiego materiału i razem z Ines zaczęli zabezpieczać miejsce. – A ja pomyślałam o Willu. Gdyby tu był, ruszyłby ręką i bez problemu rozpalił ogień. Pokręciłam głową i zaczęłam rozkładać tę dziwną tkaninę na ziemi. Zajęło nam to dłużej, niż byśmy chcieli, a zmęczenie i wszechobecne zimno odbierały nam siły. Gdy skończyliśmy, byliśmy źli, wykończeni i o krok od kłótni. Każdy był tak wyczerpany, że sama obecność drugiej osoby denerwowała. W końcu usiedliśmy, patrząc w milczeniu na pomarańczowe płomienie ognia, gryząc kawałki suszonego mięsa i popijając je eliksirem wytrzymałościowym. Miałam nadzieję, że następnego dnia będziemy mogli zjeść normalny posiłek. Obudziły mnie dreszcze. Potrzebowałam chwili, żeby uzmysłowić sobie, gdzie jestem. Od spania na twardej podłodze bolały mnie kości biodrowe i żebra. Usiadłam i rozejrzałam się po pomieszczeniu, które za dnia wyglądało jeszcze gorzej niż nocą. Teraz w promieniach słońca wszystkie zniszczenia były aż nadto widoczne. Zaraz po mnie obudziła się Ines i, krzywiąc się, spojrzała na Wiki, która miała trzymać ostatnią wartę. Lecz teraz smacznie spała ukryta w śpiworze tak, że wystawała z niego tylko burza rudych loków Wstajemy, musimy znaleźć lepsze miejsce do spania, zarządziła Ogień prawie zgasł, zostawiając sporą kubkę popiołu Oliver przeciągnął się leniwie i z trudem oparł na rękach Nigdy tak źle nie spałem, wymamrotał, a ja parsknęłam, widząc wzór zamka śpiwora odgnieciony na jego policzku Nie wyglądasz, jakbyś źle spał Rzuciłam, wychodząc ze śpiwora i od razu zarzucając na siebie płaszcz. To jaki jest plan? Będziemy dalej błądzić po lesie? Ines jeszcze mocniej zacisnęła usta. Miałam pomysł, ale nie wiedziałam, czy się powiedzie. Zamknęłam oczy. Otaczała mnie ciemność, nie licząc energii przyjaciół, która tańczyła jaskrawymi kolorami. Gdzieś niedaleko zauważyłam poruszającą się małą kulę wypełnioną energią, więc założyłam, że to jakieś zwierzę. Skupiłam się jeszcze bardziej. Chciałam zobaczyć więcej, dalej W oddali dostrzegłam drobne nitki migoczące różnymi kolorami Coś tam było i było duże Nie potrafiłam jeszcze dobrze rozpoznać energii, ale miałam nadzieję, że tam gdzieś znajdowało się miasto albo chociaż grupka ludzi Anna, chcesz herbatę? Głos wiki wyrwał mnie z medytacji Tak, tak Mruknęłam i zabrałam się do jedzenia skromnego śniadania po szybkim posiłku spakowaliśmy się i stanęliśmy gotowi do wyjścia. – Czy mogę poprowadzić? – zaproponowała mnie śmiało. – Widziałaś coś? – spytała Ines, przyglądając mi się trochę nazbyt uważnie. – Mam przeczucie – mruknęłam, nie chcąc nic zdradzać. Okłamywanie ich, a raczej pomijanie prawdy, pozostawiało za każdym razem nieprzyjemne ukłucie w sercu. Chciałabym móc im wszystko powiedzieć, ale wiedza mogła sprowadzić na nich zagrożenie. Uśmiechnęłam się więc lekko i ruszyłam przed siebie. Po prawie godzinie marszu usłyszeliśmy podniesione głosy. Natychmiast zatrzymaliśmy się, oczekując niebezpieczeństwa. Ale wszystko ucichło, a świat znowu pogrążył się w nienaturalnej ciszy. Był środek dnia. Mimo to przez cały czas miałam wytężone zmysły. W każdej chwili gotowa na obronę. Miałam wrażenie, że coś tu nie pasuje, aż w końcu dotarło do mnie, że nie widziałam dotąd żadnego zwierzęcia, nawet ptaka czy wiewiórki. Nie wiedziałam, czy przyjaciele też to spostrzegli, a jeśli nie, nie chciałam ich martwić. W końcu drzewa zaczęły się przerzedzać i przed nami pojawiły się pierwsze zabudowania. Spojrzeliśmy na siebie porozumiewawczo i powoli ruszyliśmy do przodu. Nasza nadzieja legła w gruzach, gdy zobaczyliśmy, że domy były w podobnym stanie jak ten, w którym spędziliśmy poprzednią noc. Z jedną różnicą. Nie byliśmy tu sami. Ktoś tu jest! Żepnęłam i wskazałam najbliższy domek, który jako jeden z nielicznych miał drzwi. Wyczuwałam tam czyjąś obecność. Ines ruszyła pierwsza, a Oliver jakimś cudem znalazł się za moimi plecami, co skwitowałam przewróceniem oczami. To, że zdecydował się przylecieć tu z nami, i tak z jego strony było szczytem odwagi. Halo, jest tu ktoś? Ines zapukała delikatnie do drzwi, ale nikt nie odpowiedział. Zapukała jeszcze raz, mocniej, a zamek puścił i drzwi uchyliły się lekko. Spojrzała na mnie pytająco, na co pokiwałam głową. Dobrze byłoby kogoś spotkać i dowiedzieć się czegoś o tej wyspie. Weszliśmy za nią do środka. Ledwie przekroczyłam próg, Zakryłam dłonią usta, próbując zahamować odruch wymiotny. Odór moczu i czegoś kwaśnego był tak mocny, że zaczęły piec mnie oczy. W salonie na zniszczonej kanapie leżał człowiek. Przez moment byłam pewna, że nie żyje. Skóra na jego zapadniętych policzkach była blada i pomarszczona, jakby ktoś wyssał z niego całą wodę. Zrobiło mi się niedobrze, gdy przypomniałam sobie olbrzyma, którego zamordowałam. Drgnęłam przerażona, gdy poruszył się lekko, a moje ciało napięło się w oczekiwaniu. Nagle mężczyzna podniósł się i spojrzał prosto na Ines. Mięśnie jego twarzy napięły się w niemem krzyku. Pojedyncze, brudne włosy zwisały luźno, przesłaniając zasinione oczy i obwisłą skórę. Patrzył na nas, jakbyśmy byli koszmarem sennym. Jego oczy rozszerzyły się, ukazując przekrwione białka. Zaniepokoiły mnie jednak jego nienaturalnie czarne usta. Czy to jeden z tych potworów, o których plotkowali strażnicy? Byłam gotowa, żeby się wycofać, ale Ines stała dalej. – Kufen, wycharczał cicho, pokazując spore braki w uzębieniu. – Potrzebujesz pomocy? Jesteś tu sam? – Vicky odezwała się pierwsza, a mężczyzna natychmiast zwrócił głowę w jej kierunku, na co zrobiła krok w tył i zbladła. – Korzeń – wydarł się nagle, skrzeczącym głosem plując przed siebie. Byłam gotowa do ataku, ale nagle jego oczy spowiła mgła, zachwiał się i padł na kanapę. Zamarliśmy. Po chwili ciszy Oliver złapał mnie kurczowo za łokieć. Mężczyzna nie dawał znaku życia. Vicky podeszła do niego i dotknęła szyi. Żyje. Ma strasznie niski puls, ale żyje. Co z nim robimy? Jak to co zostawiamy? Nie jestem matką Teresą. Ines odwróciła się na pięcie w stronę drzwi. Żartujesz? On tu umrze! I co zrobisz? Zostaniesz tu? Machnęła ręką na ruderę. Weźmiesz go na plecy i będziesz niosła przez całą drogę? Nie widzisz, że coś mu jest? A jeśli to zaraźliwe? Wychodzimy. Przez twarz Wiki przeszedł cień. Nawet na mnie nie spojrzała, tylko wyszła, zaciskając mocno pięści. Dopiero w tym momencie zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę nie powinno jej tu być. To było więzienie. Ludzie byli tu na zasłaniu, a ona była najwrażliwszą osobą, jaką znałam. Zagryzłam wargi. Miałam nadzieję, że ta wyspa jej nie zniszczy. Szliśmy dalej wydeptaną drogą, mijając kolejne zrujnowane zabudowania, ale nie wchodziliśmy już do środka. W końcu las całkowicie się przerzedził, ukazując nam zanurzoną w śniegu dolinę. Miasteczko, do którego dotarliśmy, tak bardzo przypominało Eltanin, że ścisnęło mi się serce. Tylko jeden z budynków odróżniał to miasto od znanej mi wyspy. Zamiast pięknego, kryształowego zamku, po drugiej stronie miasteczka, na dużym wzniesieniu, znajdowała się forteca. Sunęłam powoli wzrokiem po kamiennych murach obronnych i wysuniętych naprzód bastionach, czując ogarniający mnie niepokój. Po co im to? Spytała Wiki, marszcząc brwi. Przegonamy się. W głosie Ines też usłyszałam niepokojącą nutę, ale nie dała nic po sobie poznać, tylko ruszyła dalej. Zeszliśmy w dół doliny, przedzierając się przez suche zarośla i zatrzymaliśmy się przy pierwszych domach. Musimy znaleźć jakiś pusty budynek i zrobić w nim bazę, stwierdziła Ines, ruszając w stronę najbliższych drzwi. Kiwnęliśmy posłusznie głowami. Przymknęłam oczy i przeskanowałam otaczającą nas energię. Wyczułam kogoś w najbliższym domu, ale kolejny wydawał się pusty. Pytanie, czy był niezamieszkany, czy właściciel spędzał czas na zewnątrz. Podbiegłam do Ines, gdy ta stała już na podeście i zatrzymałam ją, łapiąc za ramię. Wydaje mi się, że ktoś tu jest. Może pójdziemy do następnych? Zasugerowałam, nie chcąc zbyt otwarcie zwracać na siebie uwagi Zmrużyła lekko oczy, przyglądając mi się Byłam pewna, że coś podejrzewa Ale znów nic nie powiedziała, tylko odwróciła się i ruszyła dalej Zapukała i gdy po chwili nikt się nie zjawił, nacisnęła klamkę Zamek od razu puścił, więc weszliśmy do środka Pomieszczenie wyglądało dużo lepiej niż to, w którym nocowaliśmy ostatniej nocy Ale nadal pozostawiało wiele do życzenia w środku było zimno, wilgotno, a warstwa kurzu przykrywała każdy centymetr podłogi. Nie dostrzegłam jednak żadnych dziur, ani ubytków w murach czy suficie. Nie znaleźliśmy też śladów świadczących o tym, że ktoś tu mieszkał. Dom był pusty i w końcu odetchnęliśmy z ulgą. Odpocznijmy trochę i coś zjedzmy. Potem znajdziemy drewno, może uda się napalić w kominku. Rządziła dalej przyjaciółka. Umieram z głodu, westchnął cicho Oliver. Rozłożyłam karimatę i usiadłam, rozprostowując obolałe nogi. Byłam zmęczona. Naprawdę zmęczona i na skraju załamania. Ta wyspa i jej energia były przytłaczające. Czułam też, jakby coś ze mnie wyrwano, jakbym straciła część siebie. Jakiś mrok wtłaczał się powoli do mojej duszy. Nie chciałam się jednak na tym skupiać, bo wiedziałam, że to tylko pogorszy mój stan. Najwyraźniej nie tylko ja się tak czułam. Przyjrzałam się ponurym twarzom przyjaciół, których entuzjazm gasł z każdą chwilą. Najbardziej martwiła mnie Wiki, bo widziałam, że od jakiegoś czasu powstrzymywała napływające do oczu łzy. Poklepałam dłonią karimatę, pokazując, żeby usiadła obok mnie. – Dajesz radę? – spytałam cicho, gdy oparła się o mnie ramieniem. – Ciężko mi. Ciągle myślę o tamtym mężczyźnie. A co jeśli umarł? A jeśli nie był jedyny? Może to rzeczywiście jakaś zaraza? — Dlatego tu jest tak upiornie? Bo wszyscy wymarli? Jej dolna warga zadrżała, a oczy zalśniły. Mnie bardziej ciekawi, co go tak załatwiło. Odezwał się Oliver, a Ines pokiwała głową. Mówił o jakimś korzeniu. — W razie czego nie ruszajcie żadnych roślin. — Musimy wybadać sprawę — stwierdziła Ines. — Kto pójdzie na zwiady? — Pójdę z wiki, zgłosiłam nas, chcąc spędzić z nią chwilę sam na sam. Wiktoria spojrzała na mnie niepewnie, a Ines tylko kiwnęła głową. Ogarnęłyśmy się, przygotowałyśmy najważniejsze rzeczy i po chwili byłyśmy gotowe do wyjścia. Nie wiemy nic o tej wyspie. Nie bierzcie zapewnik nic, co znacie z innych wysp. Musimy sami zebrać informacje i nie zwracać na siebie uwagi. Upomniała nas po raz kolejny Ines, zanim opuściłyśmy bazę. Musiało być już popołudnie, bo słońce powoli chyliło się ku zachodowi. Wyszłam za Wiktorią z domu na pustą drogę, a Ines i Oliver zostali, by pilnować rzeczy i ogarnąć dom do użytku. Przepraszam, że cię w to wciągnęłam. Wynagrodzę ci to, jak wszystko się skończy. Spojrzała na mnie, kręcąc głową, a jej rude loki się zakołysały. To nie twoja wina, to była moja decyzja, stwierdziła, po czym zacisnęła wargi. I tak dziękuję, że ze mną jesteś. Nie odpowiedziała, więc szłyśmy przez chwilę przed siebie w milczeniu. Musimy zapamiętać drogę powrotną powiedziała po chwili. Zaczęłam się rozglądać, szukając jakichś charakterystycznych punktów, dzięki którym mogłabym się znaleźć. ustachy <śmiech> pewnie kreśliłby już wstępną mapę, westchnęłam. Ciekawe, jak się czuję. Zwróciłam uwagę na stary szyld, informujący, że kiedyś w tym budynku był fryzjer. Teraz szyby były wybite, a deska z rysunkiem nożyczek zwisała smutno na jednym zardzewiałym łańcuchu. Na kolejnej ulicy zabudowa była gęstsza i wyglądała na bardziej zadbaną. Od razu dostrzegłam witrynę, za którą znajdowały się chleby. Kiwnęłam na Wiktorię i z nadzieją weszłyśmy do środka. Zapach chleba prawie zwalił mnie z nóg. Miałam ochotę porwać bochenek i pochłonąć cały, ale odechciało mi się, gdy spojrzałam na mężczyznę stojącego za ladą. Przeszywał mnie wzrokiem spod krzaczastych brwi, jakby sama moja obecność go obrzydzała. – Nowi? – zapytał donośnym głosem. Nie chciałam palnąć jakiejś głupoty i ogarnęła mnie ulga, że jestem tu razem z Wiktorią. Tak, dopiero dzisiaj dotarłyśmy. Jeszcze nie bardzo wiemy, jak to tu wszystko działa. Może będzie pan tak miły i powie nam, gdzie tu jest jakiś centrum czy rynek? Powiedziała przyjaciółka jednym tchem, uśmiechając się niewinnie. Mężczyzna zmierzył nas wzrokiem, ale jego rysy lekko złagodniały. Idźcie w tamtą stronę, wskazał ręką kierunek. Jak dojdziecie do zamarzniętej fontanny, skręćcie w prawo. Dziękujemy, wymamrotałam nerwowo, dziękując w duchu, że przyszłam tu z Wiktorią. Odwróciłam się szybko i nacisnęłam klamkę. Nie róbcie tego więcej, spojrzałam pytająco na mężczyznę. Zmarszczył brwi i oparł się o blat, który aż prosił się o przetarcie szmatką. Nie mówcie nikomu, że jesteście nowe. Nie wszyscy są tacy mili jak ja. Jesteście łatwym celem. Wycedził z trudem, jakby kosztowało go to wiele wysiłku. Mili? Przełknęłam ślinę. Skoro on uważał się za miłego, nie chciałam spotkać niemiłych osób Wiki przełknęła ślinę, ale od razu uśmiechnęła się promiennie Dziękujemy, będziemy bardziej uważać Zerknęłam jeszcze przez ramię, jak mężczyzna z rezygnacją kiwa głową, jakby puścił nas na zatracenie Musimy bardziej uważać, zaczęłam Za bardzo rzucamy się w oczy Chyba trzeba traktować każdego tak, jakby chciał nam zrobić krzywdę Westchnęłam i popatrzyłam na przyjaciółkę Weszłam do jaskini lwa razem z tchórzem, wrażliwcem i porywczą liderką. Co mogło pójść nie tak? Szybko zorientowałyśmy się, że wszyscy przyglądają się nam z powodu naszych ubrań. Drakanie, których mijałyśmy, byli opatuleni podczubki, nosów grubymi futrami. W naszych cienkich, białych płaszczach wyglądałyśmy jak motyle pośród much. Musiałyśmy szybko coś wymyślić. Dotarłyśmy do czegoś, co wyglądało jak ni to rynek, ni to targ, a w rzeczywistości było tam tylko kilka straganów z niewielkim asortymentem i sporo otwartej przestrzeni. Drakanie, którzy tam handlowali, nie wzbudzali zaufania. Ba, obawiałabym się zjeść od nich nawet jabłko. Wszyscy, których mijaliśmy, wydawali się dziwni. Ich twarze były szare i wymęczone. W przeciwieństwie do mieszkańców Eltaninu, tu nikt się do nas nie uśmiechał. Wręcz przeciwnie, niby nas zaczepiali, ale patrzyli ukradkiem, nieprzyjemnie i złowrogo. Nagle jakiś mężczyzna potrącił mnie mocno ramieniem, aż syknęłam z bólu. – Uważaj, jak łazisz, dzieciaku! – burknął i wyszczerzył zęby jak dzikie zwierzę. Następnie zlustrował nas wzrokiem, a w jego oczach pojawił się błysk. – Szukacie noclegu? Dobrze wam zapłacę za zabawę! Najpierw mnie zamurowało. Gdy dotarło do mnie, że wcale się nie przesłyszałam, już chciałam wykrzyczeć, co myślę na ten temat, ale wiki złapała mnie za ramię i pociągnęła pomiędzy stragany przed nami. Daj spokój, nie zwracajmy na siebie niepotrzebnej uwagi, odetchnęłam, wiedząc, że ma rację. Bójka na środku rynku w niczym by nam nie pomogła. Dziesięć jajek, tylko trzy smocze pazury, krzyknęła do nas starsza pani przy zniszczonym straganie. Spojrzałam pytająco na przyjaciółkę. Wygląda na to, że ta wyspa różni się od pozostałych pięciu bardziej, niż nam się wydawało. Smocze pazury, to jakaś waluta? Szepnęła, nachylając się do mnie. Przeszłyśmy przez targ i zobaczyłyśmy ludzi zbierających się wokół małej sceny. Szturchnęłam wiki i podeszłyśmy bliżej. Na środek podestu wyszedł mężczyzna, który wydawał się szerszy niż wyższy. Guziki na jego futrze trzymały się chyba tylko siłą woli i w każdej chwili mogły się oderwać i wystrzelić, trafiając prosto w czyjąś twarz. Na wszelki wypadek odsunęłam się z pola rażenia. Mężczyzna zatrzymał się i pogłaskał po dawno niestrzyżonej brodzie, a następnie przeleciał wzrokiem po zebranym tłumie. Drodzy mieszkańcy, przemówił niskim, donośnym głosem. Mam zaszczyt ogłosić, że jutro odbędzie się nabór na służbę u czeladnika. Każdy zainteresowany proszony jest o stawienie się równo w południe na placu straconych. Powtarzam... Nie rozumiem tutejszej... Nagle przerwałam, gdy ktoś złapał mnie za ramię i pociągnął. Hej, co robisz? Podniosłam głos, obróciłam się, po czym zamarłam. Ledwie poznałam człowieka, który trzymał moją rękę. Jego kości policzkowe były o wiele bardziej widoczne, a włosy krótko przystrzyżone. Przyłożył palec do ust i machnął ręką, abym poszła za nim. Chwyciłam dłoń wiki i pociągnęłam, wychodząc z tłumu. An, gdzie idziesz? Kto to był? Zapytała, ale tylko pokręciłam głową i ruszyłam za mężczyzną, który zniknął już między przyklejonymi do siebie szarymi kamieniczkami. Przyspieszyłam kroku, nie chcąc stracić z oczu brązowego, długiego płaszcza, który miał na sobie. Serce waliło mi, jakby chciało wyskoczyć z piersi. Nie wierzyłam, że to naprawdę on. Chciałam podbiec i rzucić mu się na szyję, ale najwidoczniej prowadził mnie w bezpieczniejsze miejsce. Szłyśmy za nim przez chwilę. Aż w końcu skręcił w wąską uliczkę i stanął przed małymi drewnianymi drzwiami jednej z kamienic Odrapana farba zdradzała, że zarówno drzwi, jak i okienice były kiedyś błękitne Teraz jednak przybrały szary kolor I Jeszcze raz spojrzał na mnie mokrymi od łez oczyma i zniknął w środku Czułam na sobie zaniepokojone spojrzenie przyjaciółki, ale szybko pociągnęłam ją do środka i zamknęłam drzwi E, Kawir! krzyknęłam rzucając się na przyjaciela po policzkach zaczęły mi spływać łzy. Objął mnie mocno i przycisnął do siebie. Anna, Wiki, jak tu trafiłyście? Mamy tyle do omówienia. Nie wierzę, że to naprawdę wy. Odsunął się i spojrzał na mnie, uśmiechając się szeroko. Dostrzegłam na jego twarzy ulgę i radość, ale nagle zmarszczył brwi i przymrużył powieki. Jest też z nami mój przyjaciel Oliver i Ines. Ona jest ze straży, ale teraz muszę ci tyle powiedzieć. – Cieszę się, że was widzę, naprawdę, ale… – westchnął głośno. Usiadłam w małym salonie na twardej sofie, której materiał był pełen otarć i plam niewiadomego pochodzenia. Ekawir sprawnie napalił w kominku i zaparzył herbatę. Po chwili wręczył mi gorący kubek, który parzył dłonie, a ja nie spuszczałam z niego wzroku, nadal nie wierząc, że to naprawdę on. Opadł na fotel naprzeciwko mnie i zaczął opowiadać. Szukałem tropów, plotek, czegokolwiek. W końcu natrafiłem na jakąś grupę, która go popierała. Udawałem jednego z nich. Sprawdzałem wszystkie miejsca, o których mówili. Próbowałem wytropić kichu aż w końcu trafiłem na wyspę. Zdziwiło mnie, jakim cudem przedarł się przez barierę, ale nie zapytałam. Ukrywa się gdzieś tutaj? Zapytała Wiktoria. Ekawir przysunął się w naszą stronę i rozejrzał, jakby upewniając się, że nikt nas nie obserwuje. Wszystko wskazuje na to, że schował się w forcie. Spojrzał na mnie i ponownie uciekł wzrokiem. Po chwili odezwał się tak cicho, że ledwie go słyszałam. Zenek tam poszedł. Co? Zenek też tu jest? Prawie krzyknęłam. Ekawir westchnął i kiwnął głową. Znalazł mnie, zanim dostałem się na wyspę. Gdy tu dotarliśmy i zaczęliśmy wypytywać, spotkaliśmy grupę wygnańców, którzy dawno temu przeciwstawili się mistrzowi. Zesłał ich tu wszystkich za karę. Razem szpiegujemy Kichuna. Dowiedzieliśmy się, że coś się dzieje tam, w forcie. Widzieliśmy kilka razy ogromnego czarnego smoka. A czeladnik nie pokazuje się od jakiegoś czasu. Mówił chaotycznie, rozglądając się co chwilę. Gdzie jest teraz Zenek? Kilka tygodni temu był nabór na służbę. Zgłosił się i nie wrócił. Rzadko kto stamtąd wychodzi. Utrzymujemy kontakt przez jednego ze strażników. Czekałem na kolejny nabór, który będzie jutro. Tak w ogóle, wcześniej trudno było dostać się do fortu, ale dowiedziałem się, że od kilku miesięcy stale kogoś potrzebują. Przełknęłam ślinę, a intuicja podpowiadała mi, że coś jest na rzeczy, tylko co? Po co im nagle tyle ludzi? Skoro starożytny nie może swobodnie latać, może... pokręciłam głową. Nie chciałam o tym myśleć. Anno, przepraszam cię. Obiecałem, że ci powiem, jeśli znajdę kichuna, ale nic nie było pewne. Poza tym nie miałem jak się z tobą skontaktować. Utknąłem tu odcięty od świata, od mojego smoka. Zamilkł i wstał gwałtownie, omalnie wywracając krzesła. Stanął przodem do okna, wpatrując się w niebo. Vicky położyła delikatnie rękę na moim kolanie i zdałam sobie sprawę, że nerwowo tupię nogą. Ekawir zmienił się bardzo. Ta wyspa go zmieniła. Czy dalej mogłam mu ufać? Czym jest korzeń? odezwała się ponurym głosem Wiktoria. Ekawir zakaszlał i znowu obrócił się w naszą stronę. To tutajszy narkotyk, znany jako Alrauna, czy też korzeń Mandragory. Nigdy nie próbujcie, jest cholernie uzależniający. Pozwala zapomnieć o szaleństwie wywołanym brakiem kontaktu ze swoim smokiem. Nie wszyscy sobie radzą z tym tak dobrze. Może przez to jest taki? Dawno nie widział swojego smoka. Czy my też zaczniemy wariować? W mojej głowie pojawiło się coraz więcej pytań. Czy znasz może Beatryczę? Taka szalona staruszka podobno została tu zesłana. Ekawir zastanowił się przez chwilę, ale pokręcił głową. Przepraszam, nic mi o tym nie wiadomo. Macie gdzie się zatrzymać? Możecie przenieść się tutaj, jest blisko rynku, w miarę bezpiecznie. Trochę się tu zadomowiłem. Nie byłam pewna, czy to dobry pomysł, ale zostanie z nim wydawało się lepszą opcją niż koczowanie tam w rozpadającym się domu na przedmieściach. Musimy się naradzić zresztą. Odpowiedziała za mnie Wiktoria, a ja spojrzałam na nią z wdzięcznością Musimy iść, pewnie się niepokoją, że tak długo nas nie ma Kiwnęłam głową i podeszłam do Ekawira Mimo wszystko znalazł się tu przeze mnie Dlatego, że nie uprzedziłam nikogo, gdy odkryłam zdradę lin I nie uratowałam Haminga. Przepraszam, to wszystko przeze mnie Szepnęłam wgapiając się w guziki na jego koszuli Nie, Anno, to nie ty go zabiłaś Przytulił mnie jeszcze raz Wiedziałam, że zmienił się, ale poczułam, że dalej mogę mu ufać. Wrócimy, obiecałam. Nie, nie i jeszcze raz nie. Nie idziemy do Ekawira czy nie zgłaszamy się na służbę i nie szukamy Kihuna? Upewniłam się. Wszystko, warknęła Ines. Chciałam tylko znaleźć Beatryczę i stąd spadać. To musimy zmienić plany, bo skoro jesteśmy pewni, że jest tu Kihun, najprawdopodobniej więzi mojego ojca. I znajdę tu też Williama dokończyłam w myślach. Ty i tak nie możesz się zgłosić, prawda? Możecie rozpoznać ktoś ze straży. Zauważył Oliver, na co Ines się skrzywiła. Tak, na pewno nie uwierzą mi zbyt łatwo. Lepiej zostanę tutaj. Pamiętaj, że nawet jak odzyskasz B, to i tak naszym głównym zagrożeniem jest Kihun. Nieważne co powiesz, jutro idę się zgłosić jako służba i znajdę mojego tatę. Ja idę razem z nią, zapewnił Oliver. I ja, dodała Wiki. Byłam tak wdzięczna, że byli tu ze mną cokolwiek się działo. Jednocześnie się bałam, że znowu kogoś stracę. Przeze mnie znaleźli się w niebezpieczeństwie. Walczyłam z intensywnym spojrzeniem Ines, która po kilku sekundach w końcu wypuściła powietrze z płuc. Dobra, niech będzie. Chodźmy do tego ekawira i obgadamy wszystko. Po kilku godzinach, niezręcznych przywitaniach i karcących spojrzeniach Ines leżałam w ciepłym śpiworze, wpatrując się w płomienie tańczące w kominku. Patrzenie w ogień mimowolnie sprowadziło moje myśli do Williama. Czy naprawdę tam jest? Dłoń powędrowała do kryształu zawieszonego na mojej szyi. Ciążył, jakby był z ołowiu. Co zrobię, gdy go spotkam? Wysuszę? Zabiorę mu tlen? Rzucę się na szyję i zatopię w jego ustach? Westchnęłam cicho. Jeszcze jedna rzecz mnie martwiła. Wyjęłam ze śpiwora woreczek, w którym znajdowała się kryształowa kula, na której tak zależało loże. Co z tym zrobić? Nie chciałam jej brać ze sobą. Co jeśli zabiorą nasze rzeczy? Musiałam ją gdzieś ukryć. Lora mówiła, że tylko osoby kontrolujące żywioł mogą jej dotknąć. Czy chodziło tylko o tamto miejsce, czy w ogóle? Szturchnęłam Ines leżącą po mojej prawej stronie. Nie zareagowała, więc szturchnęłam kolejny raz i od razu przysłoniłam usta, żeby nie krzyknęła. Spojrzała na mnie nieprzytomnie, ale kiwnęła głową. Muszę to ukryć, pomożesz mi? Pokazałam woreczek, nie wspominając o zawartości. Ines usiadła, a jej spojrzenie wskazywało na pełne obudzenie. – Chodź do kuchni – szepnęła. Wygrzebałam się ze śpiwora i ruszyłam za nią do pomieszczenia obok. Zamknęła drzwi i schyliła się do szafki pełnej zardzewiałych garnków. Zawsze sprawdzam wszystko, zanim gdzieś przenocuję, taki nawyk. Nie wydaje mi się, żeby ktoś tu zaglądał, więc powinno być bezpiecznie. – Lora chciała, żebym to dla niej wyciągnęła – nie dotykaj tego na pewno niegołymi rękoma. Nie wiem, do czego służy, pokazałam jej kulę. Dziewczyna zmarszczyła brwi i nagle otworzyła szeroko oczy. Czy Bea nie ma czegoś podobnego przy lasce? Dosłownie szczęka mi opadła. Rzeczywiście, kula była podobna do kryształu, który wieńczył laskę Bei. Wiesz, do czego służy? zapytałam z nadzieją. Nie bardzo, pokręciła głową. Bea wspominała tylko, że pomaga jej ukierunkować żywioł. Westchnęłam cicho i ulokowałam kulę na samym końcu szafki. Przesunęłam stare garnki tak, żeby nie było jej widać. – Dziękuję, że mi zaufałaś – szepnęła Ines i wstała, podtrzymując się na moim ramieniu. Wróciłyśmy do śpiworów. Za kilka godzin mieliśmy wstać, żeby przestudiować jeszcze raz zdobyte mapy wyspy i fortu. Ustaliliśmy, że ja, Oliver i Vicky zgłosimy się do służby, a Ines i Ekawir zostaną szukać Beatrycze po tej stronie. Przerażenie i oczekiwanie zaburzało we mnie umiejętność racjonalnego myślenia. Widziałam, że Ines zasnęła bez problemu, ale ja przewracałam się z boku na bok. Poczułam na sobie czyjś wzrok i zobaczyłam, że Oliver wpatruje się we mnie, a w jego oczach odbijał się dogacający ogień. Boisz się? Wyszeptał. Kiwnęłam lekko głową. Jestem przy tobie, cokolwiek będzie się działo, Anno. Nie jesteś sama. Zawsze byłem i zawsze będę. Zamarłam, gdy wyciągnął rękę i dotknął opuszkami palców mojego policzka. Znów zamknął oczy, a po chwili usłyszałam jego miarowy oddech.